Co jest pięć, to jest tłuste, To jest red To jest kłebo y na fide To jest ja, to jest pado, jestem No to kurwa w klubie Fenomen, evenement, flow, nawet Homer Nie wiedziałby do czego to porównać Yo! Ten rapto to święty ogień, nie działa z Kiedy ja się tym, jestem w swoim żywiole Jak raca w stanie ograsza Mam w wiód, ja to przyszłość, tutaj tak le. Że nie mogę się nie wkurwiać, dżmo. Handel, wyrzuciłem tony, deem, weter, pora zejść na ziemię i zebrać plony jak Demeter. Kiedy odejdę, powiesz, że to nie to, co wcześniej, bo pod ziemię to moje pole elizejskie. W gorącej wodzie kompany styk z mnie nie rusza, bo na mój rap tutaj wpływa rozum, mnie dusza. A ta ich wczuta, jak tak stoję z boku i słucham, niech się ciągną jak powrót odyseusza. Czas to pieniądz, mów mi chroną, trend, zapłacisz słono, ja jestem rozpędzonym amonem. Twoje ambicje, skór wielu zamieniamy w prochie. Mam zleja jak życie, mój morf. Lata na koksie, krok steć Moje oczy nie znają łez Stoję pod bronią noc i dzień Tak jak Damokles Tak to jest Tu przychodzi mi tak łatwo Kłeba, nigdy nie chciałem stać się gwiazdą Jak Andromeda Gwiazdą jak Andromeda Bardzo wiesz, że jestem dobry w tym Twoje ciało to ogień, a ja dym Odłóż dialog, na potem ci hotel i Gwiazdy blisko są Bardzo dobrze wiesz, że ja mam ten polot Drogę nycząc zjeść, to będzie odlot Kolumbijska kope ze mną, to pierwszy sort Gwiazdy blisko są Jak zamknę oczy, to otworzą moim synom się Nie będą musieć śnić, gdy salon będzie miał kilometr Gwiazdy blisko są, tak jak mówi Red Gwiazdy blisko są, kiedy sobie z nimi zbijam pies Otwierać browar mnie uczyli kumple Ale sam widziałem dobrze, jak trzymać mordę na kłódkę Jesteś tylko smatą, to ty nie przedstawia mnie swojej, bo zaczniesz mi mówić tato Jako lider nie mogę płakać, tak jak dealer nie może bakać Tak jak kochać nie może szmata, rano masz mnie budzić ty, a nie kawa Matce wyrósł prawdziwy, syna nie pała W twoim placie syn, więc nie jaram, dzisiaj chcę być najebany. Nie wiem co będzie jutro, bo ważne są tylko dni, których jeszcze nie znamy The, feral, the, diamond, the oh, oh, oh, oh. Like Bardzo dobrze wiesz, że jestem dobry w tym Twoje ciało to ogień, a ja dym Odłóż dzialowna, wow. potem dziś hotel i jin. Gwiazdy blisko są Bardzo dobrze wiesz, że ja mam ten polot Drogę meszą zwiedź, to będzie odlot Kolumbijska koka ze mną, to pierwszy sort Gwiazdy blisko są Elo, to był Red, czyli czerwony komuni. Nie, to nie, chyba nie to. <grywia> to był Red, czyli Ernest i Wanda. Ja mam taką fajną anegdotkę o Redzie. To mój bardzo dobry przyjaciel sprzed 11 lat i chodziłem do niego y często grać w piłkę nożną, ale graliśmy w piłkę nożną, bo byliśmy upośledzeni, bo on był gruby, ja byłem z za chudy, więc graliśmy na PlayStation. I problem był taki, tylko że jak Red przegrywał, to mnie wypraszał z domu. <grywia> Mówił, wiesz co, dobra, to ja już muszę załatwić tam jakieś swoje sprawy, więc może już pójdziesz, nie? I tak raz czekałem 40 minut, kurwa, na mrozie, na taksówkę. Przegrałeś z honorem. Przegrałem. To też jest zajebisty kawałek. W balu leciało. Is it real? To zaśpiewam za chwilę.